Czesław Miłosz. Nagroda Nobla jest bardzo niebezpieczna, jeżeli ją się bierze za nadto poważnie. Saul Bellow powiedział, że to jest pocałunek śmierci dla pisarza, więc jakoś się nie da. Kazimierz Wyka pisał o Czesławie Miłoszu. Wyrósł nad głowy swoich rówieśników i rywali poetyckich. Stoi przed nim trud już nie tylko na miarę jego pokolenia. Trud na miarę poezji, która nie przemija, gdy przemijają jej czasy. Sam Miłosz twierdził, że literatura jest szansą na ocalenie człowieczeństwa. Jego zniewolony umysł z 1953 roku, uważany za wybitną próbę naukowej analizy działania propagandy komunistycznej, znalazł się niedawno na liście 100 najważniejszych książek Europie liście opracowanej przez Parlament Europejski. Jan Paweł II Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Amen. Papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, biskup z żelaznej kurtyny, którego życie to gotowy scenariusz na film o burzliwej historii XX wieku. Kilka takich filmów powstało. Po wyborze na tron Piotrowy zmienił oblicze papiestwa. Głosił ideę nowego adwentu III tysiąclecia. Odbył 104 podróże apostolskie, odwiedzając katolików na całym świecie, co jest bezprecedensowe w historii Kościoła. Czesław Miłosz, który nie chciał stać się poetą międzynarodowym, chciał pozostać poetą polskim i Jan Paweł II, dla świata jeden z najbardziej znaczących Polaków w dziejach XX wieku, to bohaterowie audycji, jakie przesłanie dla nas niesie ich życie. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dzieł Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Bohaterowie naszej audycji to postaci wyjątkowe. Przypomnijmy, Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista, dyplomata, wykładowca, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. Przez lata żył na emigracji, od 1951 roku, kiedy to poprosił o azyl w Paryżu. Od 1960 roku w Stanach Zjednoczonych, w 1993 powrócił do Polski. A urodził się w 1911 roku na Litwie, w Wilnie studiował, debiutował w latach 30 Należał tam do grupy literackiej Żagary. Od 1937 roku pracował także w Polskim Radiu. Po wybuchu wojny przebył drogę od Rumunii, Wilna do Warszawy. W Warszawie był woźnym w bibliotece uniwersyteckiej. Od końca 1945 roku w dyplomacji w Nowym Jorku, Waszyngtonie, w Paryżu. Po latach o decyzji pozostania na emigracji mówił w Polskim Radiu wówczas 90-letni Czesław Miłosz. Tak naprawdę chciałem bogactwa, wina, kobiet i rzeczy świeckich, niekoniecznie poezji. Czy można wierzyć tym słowom, panie profesorze? Nie sądzę. Myślę, że Miłosz był tutaj autoironiczny. Droga do tej służby, a później jej porzucenie właśnie, jak sądzę, wytycza bardzo szczególny początek drogi Czesława Miłosza i jej szczególne relacje z polskością powiedziała Pani w tym wprowadzeniu, że miłość był szczególnie związany z polskością. Ja bym podkreślił słowo szczególnie tutaj raczej niż polskość, bo wiązało go z polskością raczej wielkie napięcie niż tradycyjna, jeżeli można tak powiedzieć, miłość, jaką kojarzylibyśmy ze słowem patriotyzm, wspomniane napięcie. Skąd ono się wywodzi? Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć pewnie z pochodzenia litewskiego ze szlachty, oczywiście spolonizowanej już od wieków, ale przecież zagłębionej w tradycje litewskie, przynajmniej od XVI wieku. Wiadomo, wpływ wuja Oskara Miłosza, który wybrał tożsamość litewską po pierwszej wojnie światowej, wręcz namiętnie wrogiego Polsce, będzie swego rodzaju doradcą dla przyszłego noblisty, podpowiadając mu zafascynowanie mistykami z którym to tropem pójdzie już w latach 60. i 70. miłoż w swoich dociekaniach poetycko-filozoficznych. Jednakże Józef Mackiewicz, wywodzący się także z tej właśnie szlachty na Litwie urodzonej, ale spolonizowanej, wybierze jednoznacznie tożsamość obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czesław Miłosz tak prosto, historycznie nie wybierał, ale spierał się z polskością i nie tylko nacjonalistyczną, narodowej demokracji nie cierpiał, zwalczał ją, ale także walczył jakby z polskim patriotyzmem romantycznym. Lechickość, jak ją nazywał, była dla niego problemem, czyli to zakorzenienie polskości w katolicyzmie, tradycji sięgającej X stulecia po Chrystusie. Może to lewicowość, wybór lewicowej orientacji politycznej, bardzo wyraźny w okresie studiów wileńskich, gdzie należy miłość przecież do środowiska komunizującego Wśród jego najbliższych przyjaciół wtedy są Putrament, jeden z dyktatorów komunistycznej literatury po II wojnie światowej, czy Stefan Jędrychowski, późniejszy wieloletni minister handlu, członek Politbiura, minister spraw zagranicznych, wreszcie w okresie późnego Gomułki. Ta lewicowa orientacja była dodatkowym powodem, można powiedzieć, jego kłótni z II Rzeczpospolitą. Ale paradoksalnie nie przeszkadzała mu w robieniu kariery. Jak kiedyś powiedział o nim Ksawery Pruszyński, Miłosz był prawdziwym pieszczochem losu, bałowien sudby, jak to po rosyjsku właśnie Pruszyński o Miłoszu powiedział. Bo rzeczywiście kariera ścieliła się pod jego stopami, mimo tego, że źle pisał o II Rzeczpospolitej, o Polakach, że w ogóle lubił mówić ludziom przykre rzeczy, jak ktoś kiedyś o Miłoszu powiedział. To mimo wszystko układało się to jego życie może także dzięki ogromnej niewątpliwej sile talentu literackiego ujawnionej już w pierwszych zbiorach poemacie o czasie zastygłym i trzech zimach. Może to sprawiało, pomagało mu w każdym razie, że mógł i jeździć całkiem wygodnie za granicę, jednocześnie robić karierę w polskim radio, z wileńskiego radio go wyrzucili za komunizowanie, ale w warszawskim radio nie miał problemu, Ukierował biurem kształtującym program radia. Zaczęło się. Nad lufami dział krążownika ukazały się płomienie wystrzałów. Słyszeliście ich huk, a tuż po nim odgłosy eksplozji pocisków rozrywających się na Westerpadkę. Wszystko, wszystko narodowe... doznaje pewnej bardzo silnej, wstrząsającej próby w okresie II wojny światowej. I tu znów nawiążę do słów pani, że Miłosz z Bukaresztu do Wilna, a z Wilna do Warszawy, no, droga była trochę bardziej skomplikowana. Rzeczywiście Miłosz ewakuowany wraz z wieloma innymi instytucjami z Warszawy we wrześniu 1939 roku dostaje się do Bukaresztu, ale tam stara się o wizę sowiecką, to na pewno, nie żeby jechać do Francji tak jak inni walczyć dalej o Polskę. Ale chce jechać przez Związek Sowiecki, jednego z napastników, który dobił Polskę we wrześniu 1939 roku, na Litwę. I rzeczywiście jedzie przez Odessę, Kijów, które są przecież pod rządami stalinowskimi i ląduje w Wilnie, które jest no, niby litewskie teraz, ale z łaski sowieckiej i jest pod butem sowieckim niewątpliwie. To jest bardzo trudny moment pokazujący jego rozejście się z główną linią patriotyczną polską w tym dramatycznym czasie. Drugi taki moment to jest, kiedy Niemcy wkraczają do Wilna. miłość przenosi się do Warszawy, publikuje niezwykle ważny tomik poetycki. Ocalenie to rzeczywiście wielka poezja. Tam znajduje się m.in. pamiętny wiersz Campo dei Fiori, mówiący o losie umierających samotnie, jak to podsumował w owym wierszu miłość Żydów w getcie warszawskim i tworzący taki obraz obojętności Polski wobec tragedii Żydów, wobec Holokaustu, obraz powiedziałbym nie w każdym punkcie sprawiedliwy, mówiąc najdelikatniej, ale to nie tylko wiersze, to jest także czas, kiedy Miłosz wybiera odcięcie się od konspiracji, od udziału w walce, to jest przecież czas, kiedy inni koledzy, młodsi, poeci tworzący grupę sztuki i narodu wybierają z bronią w ręku udział w walce o Polskę. Miłosz, co tu dużo mówić, z nienawiścią po prostu pisze o ludziach sztuki i narodu, o Gajcym, o Stroińskim, o tych innych, którzy rzucili swój życia los na stos. Rzeczywiście, całkiem dosłownie zginęli wszyscy. Miłosz walki świadomie unika, przenosi się do Krakowa. No jest takie pamiętne wspomnienie zapisane przez jego przyjaciela, Jerzego Andrzejewskiego, pisarza, który także wybrał współpracę z komunistami po 1945 roku, kiedy właśnie razem spędzali czas, odwiedzali Kraków w 1943-1944 roku i odwiedzili grup na Skałce, tam gdzie ostatecznie Miłosz spocznie, jak wiemy, po śmierci Tyle tam jest złości w tej relacji, pogardy, jakiegoś przerażenia tradycją polską, którą symbolizuje Skałka, że to jest jakby wielkie więzienie, te groby słynnych Polaków, że reakcją Miłosza na groźbę tego uwięzienia w polskości jest ucieczka, tak to opisuje Andrzejewski. I Miłosz wybiera ucieczkę w stronę komunizmu, drukuje haniebne teksty w Dzienniku Polskim w Krakowie w 1945 roku. Potępiające tych, których katowano wtedy w więzieniach UB, czyli patriotów polskich, których miłość określa jako bezrozumnych szaleńców, którzy nie pojęli wyroku historii. To jest wyrok wydany na starą Polskę, teraz jest nowa komunistyczna Polska, przejmuje rząd dusz, nawet jeżeli przejmuje go przemocą, to miłość nie waha się służyć tą słowną przemocą w owej operacji. No i przedłużeniem tego jest funkcja, jak pani powiedziała, dyplomaty, ale to była dyplomacja na dworze stalinowskiej Polski, wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu w roli atasze kulturalnego, prasowego. Bardzo ciekawe są te memoriały, które wtedy pisał Miłosz z Waszyngtonu, jego listy, biograf Czesława Miłosza Andrzej Franaszek przedstawia je jako biały wywiad w służbie Bieruta. Niestety część z tych listów można by raczej nazwać donosami na ludzi, których spotykał miłość Luminarzy Polskiej Kultury na emigracji. Ale także jest to spójny w istocie program działania na rzecz propagowania Polski socjalistycznej czy komunistycznej. Także z pewnymi aspektami na pewno troski o to, żeby polska kultura mogła znaleźć lepsze miejsce w hierarchii kulturowej obecnej w stolicy świata, jaką stał się po II wojnie światowej Waszyngton i Nowy Jork. To jest zmaganie ze środowiskami żydowskimi, zabiegi o to, żeby one przełamały swą niechęć do Polski, wtedy właśnie po II wojnie światowej, już narastającą na tym obszarze. To jest wszystko szalenie ciekawe i niejednoznaczne właśnie zabiegało spotkania z Einsteinem, którego chciał zaprosić na kongres pokoju, propagandową wielką imprezę do Wrocławia w 1948 roku. Zabiegało rozmaite inne kontakty, które rzeczywiście przydadzą mu się w karierze w latach 60., 70.. I dochodzi jednocześnie do wniosku, że ta wolność, z której korzysta jako dyplomata prl ma jednak krótką smycz, że nie da się pogodzić tego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście wolności, z powołaniem poety. Myślę, że to jest podstawa jego decyzji. Ten brak powietrza, a miłość był poetą nie tylko prawdziwym, ale wielkim. Myślę, że największym właśnie w tym okresie II wojny światowej i tuż po niej. Świat, poema naiwne, pisane w 1943 roku, czy traktat moralny, później traktat poetycki, to są rzeczywiście wielkie dzieła polskiej literatury, polskiej kultury. I nie mógł miłość tworzyć tych dzieł dalej, gdyby chciał trwać na stanowisku urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL, kontrolowanego przez Urząd Bezpieczeństwa. Dlatego wybiera w 1951 roku Wolność w Paryżu. Historia Żywa. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Dlaczego Czesław Miłosz opuścił Europę w 1960 roku i osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, o tym już za chwilę. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl W marzeniach moich żyje rzeka ta Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej więc niech wspomnienie dalej trwa, tam każdy dzień to skarb. Dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Czas jak rzeka, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Czesław Miłosz opuścił Europę w 1960 roku. Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Został profesorem w Berkeley. Czy oczekiwał, że za oceanem zbuduje swoją pozycję, bo w Europie mu się nie uda? Francja była krajem oczywiście bardzo ważnym na mapie kulturalnej świata w latach 50 ale stolica, nie tylko polityczna, ale stolica przyszłości wielkich karier kulturalnych przenosiła się niewątpliwie z nad Sekwany, nad Potomak czy Hudson River. Tak jak pani redaktor powiedziała, chyba dopiero ten transfer do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles jest kolejnym bardzo ważnym przełomem, który otworzy drogę Miłoszowi do światowej istotnie kariery. We Francji jednakże już zaczyna się bardzo ważny wstęp do tej kariery światowej, bowiem Miłosz wydaje wspomnianą przez panią na wstępie analizę fenomenu komunizmu, to znaczy zniewolony umysł. Książka błyskawicznie staje się ogromnym sukcesem w zachodniej Europie. W ślad za tą książką pojawiają się następne zdobycie władzy, powieściowa próba, nie bardzo może udana, miłość niewątpliwie utalentowanym prozaikiem nie był, co sam zresztą przyznawał, ale wtedy, ze względu na poparcie Alberta Kami, również zdobycie władzy stało się istotnym sukcesem. Korzystając z tej trampoliny, jaką dały mu zdobycie władzy i zniewolony umysł, mógł miłość zdobyć już międzynarodowe uznanie literackie. I uzyskać także posadę profesora na Uniwersytecie w Berkeley w Kalifornii na miejscu opróżnionym przez przechodzącego na emeryturę wielkiego, wybitnego rusycystę Wacława Lednickiego. I to właśnie Rosją miał się przede wszystkim tam zajmować Miłosz. I to pokazuje następny rys jego twórczości. Miłość bardzo chciał otwierać polską kulturę na Rosję, był nią zafascynowany, uważał, że to połączenie Polski z Rosją, połączenie polityczne w XIX wieku, ale teraz zwłaszcza w nowej formie, komunistycznej, marksistowskiej, jest pewnego rodzaju szansą na wyjście Polski z owej lechickości, przez niego tak nielubianej, mówiąc delikatnie, że to daje jakby światowe, uniwersalne znaczenie polskości, połączenie jej z rosyjskim tematem. Bardzo ciekawym świadectwem tego są przez wiele lat wymieniane listy między Miłoszem a Andrzejem Walickim, wybitnym historykiem, także Rosją zafascynowanym. I właśnie jako historyk literatury bardziej rosyjskiej niż polskiej Miłosz zaistniał na forum amerykańskiej slawistyki. Ale przecież jednocześnie Miłosz, pisząc o Dostojewskim, o Rozanowie, czy o fenomenie srebrnego wieku kultury rosyjskiej, Miłosz stara się o to, żeby pokazać zachodniej publiczności amerykańskiej nowe spojrzenie na literaturę polską. Ubolewał nad tym, że literatura polska, kultura polska jest tak słabo znana, tak pogardzana często za oceanem, w krzywym zwierciadle pokazywana jego wydana w 1969 roku historia literatury polskiej, po angielsku oczywiście. Bardzo subiektywna, niewolna od tendencyjnych sądów o poszczególnych autorach tworzących kanon polskiej literatury, jednak odegrała bardzo istotną rolę w promowaniu polskiej literatury, polskiej kultury w ogóle na zachodzie. Miłosz coraz bardziej wczuwał się, mam wrażenie, w latach 60., -tych, 70., -tych, tym bardziej 80. po Nagrodzie Nobla, w rolę, celowo użyję tego określenia, papieża polskiej literatury, jednocześnie powiedziałbym troskliwego ogrodnika, który uprawia ogród całej polskiej literatury, tępi to, co uważa za chwasty, aspektów narodowych, tradycyjnego, romantycznego patriotyzmu, a wydobywa inne, krytycznej relacji w stosunku do polskości. To także element, który połączył go z Gombrowiczem. Ta Rola cierpliwego ogrodnika polskiej literatury ma takie podwójne oblicze. Z jednej strony na pewno Miłosz ma ogromny tytuł do tego, byśmy z wdzięcznością patrzyli na jego dorobek w zakresie popularyzowania polskiej kultury światu zachodniemu jako czegoś interesującego, wartościowego. Jednocześnie to, co czyniło Miłosza jeszcze dodatkowo ważnym i atrakcyjnym dla odbiorców zachodnich, było to, że Miłosz jednak zmagał się nie tylko z polskością, miłość zmagał się także z nowoczesnością. Krytykował tę formę nowoczesności, którą identyfikował z zachodnim śmieciem kulturowym, popkultury czy postkultury. Przeciwstawiał jej swoiście rozumianą religijność, która raz przechylała się w stronę takich metafizycznych rojeń Swedenborga, Blake'a, to znów penetrowała obszary tradycyjnego polskiego katolicyzmu, zwłaszcza w ostatnich dekadach życia Miłosza, oczywiście bez związku z polskim patriotyzmem. To go zawsze mierziło, połączenie katolicyzmu z polskością. Ale katolicyzm sam w sobie był dla niego czymś fascynującym. Proszę bardzo, tutaj jest coś, co być może dużo lepiej niż wasze politycznie poprawne, a w gruncie rzeczy głupie, płytkie spojrzenie na cywilizację, pomóc nam pozostać ludźmi w postludzkiej epoce. Chciałabym jeszcze wrócić do tego, kim czuł się Czesław Miłosz. Ja w latach 90. ubiegłego wieku byłam w Wilnie, świeżo po wizycie tam Czesława Miłosza na Uniwersytecie Wileńskim. Został tam przez studentów zapytany o to właśnie, kim się czuje, czy Polakiem, czy Litwinem. I studenci oczekiwali, że jednak w takim miejscu powie, że czuje się Litwinem. Po krótkim zastanowieniu odpowiedział, że czuje się Bałtem. Jak pan odbiera te słowa? No, Miłosz powiedział je w jeszcze bardziej istotnych okolicznościach niż jego wizyta w Wilnie, a mianowicie w czasie odbierania literackiej Nagrody Nobla. Upomniał się w swojej mowie noblowskiej właśnie przede wszystkim o los literatury, kultury małych narodów bałtyckich. I to myślę szlachetny odruch, przeciwko któremu nikt nie powinien protestować. Oczywiście w Polsce niektórzy odbierali tamtą mowę noblowską, no właśnie jako zmarnowanie okazji do upomnienia się o polską kulturę, ale przecież to był rok osiemdziesiąty, kiedy rezonowała ta nagroda, kiedy ten kontekst dla niej tworzyła Solidarność. Papież, kiedy Polska była już odzyskana jako niezwykle ważne zjawisko na mapie świata. Stąd to upomnienie o Bałtów wydawało się zupełnie naturalne. I myślę, że Miłosz nie chciał absolutnie być także uwięziony w litewskim nacjonalizmie. To mu nie odpowiadało, nie mniej niż polski nacjonalizm. Poza tym była w Miłoszu przekora. To jest także element charakteru tego pisarza. Nasz drugi bohater, Karol, który został świętym, Karol Wojtyła Jan Paweł II, urodził się w 1920 roku w Wadowicach. W wieku 9 lat stracił matkę, 3 lata później starszego brata, w wieku 21 lat ojca. Ten etap późniejszy krakowski zostaje przerwany przez II wojnę światową. Karol, student polonistyki, zafascynowany teatrem, zmuszony jest do pracy w kamieniołomach, później w zakładach chemicznych. I ten trudny czas prowadzi do wstąpienia do konspiracyjnego seminarium duchownego. Tak rozpoczyna się droga ku tronowi Piotrowemu. Czy tak to wyglądało, że skończy się na tronie Piotrowym? Czy to można było przewidzieć? Pan profesor nie lubi takich pytań. Nie jestem deterministą. Natomiast sądzę, że jest jak najbardziej w tym pierwszym okresie życia Karola Wojtyły pewien ślad, pewien trop, który wskazuje, że mogło tak się stać. A przecież nie w stosunku do każdego z nas możliwy jest taki oto tor. Otóż ten ślad, o którym mówię, wiąże się po pierwsze chyba z momentem urodzenia. Karola Wojtyły rok 1920, maj, czas kiedy bolszewicy rozpoczynają swój marsz w kierunku na Warszawę. Kiedy Polska jest zagrożona i kiedy Polska obroniła swoją niepodległość w heroicznym boju w lipcu-sierpniu 20 roku i to poczucie, że u początków mojego życia, mówię teraz jakby z perspektywy Karola Wojtyły, leżą takie heroiczne zmagania, w których Polska potrafiła zdać najtrudniejszy egzamin. Starcia z siłą, która gotowa była zmieść nie tylko Polskę, ale także religię, katolicyzm. To właśnie doświadczenie, że Polacy byli w stanie osiągnąć coś takiego jest bardzo ważne w całej strukturze edukacyjnej II Rzeczpospolitej, w jaką Karol Wojtyła wchodzi jako mały chłopiec. Inaczej niż Miłosz ten, pamiętajmy, zaczyna swoje życie 9 lat wcześniej i to jest bardzo istotna różnica, bo Czesław Miłosz doświadcza jako dziecko pamiętające rewolucji bolszewickiej, wtedy jeździ po Rosji. To go fascynuje i przeraża jednocześnie. Karol Wojtyła jest dzieckiem II Rzeczpospolitej. To wychowanie, które mu dała szkoła II Rzeczpospolitej z liceum Wladowickim, to jest szkoła silnie naznaczona piętnem romantyzmu. I romantyzm tworzy literacką, kulturalną podbudowę wizji Karola Wojtyły. Z Polski może wyjść iskra, która zmieni świat, tak jak o tym wtedy w swoim dzienniczku pisała nieznana wówczas młodemu Karolowi Wojtyle siostra Faustyna Kowalska w nieodległym klasztorze w Krakowie. Czy użyjmy innej metafory, Polska o roli mesjanicznej, o roli, która może dźwignąć, poruszyć cały świat duchowym czynem. Ożywczymi sokami całej jego wyobraźni kulturowej są Słowacki na pierwszym miejscu z Królem Duchem, Mickiewicz oczywiście, Norwid także i w ślad za nimi Wyspiański, odnawiający ten mit romantyczny. To są autorzy, którzy kształtują wyobraźnię młodego Karola Wojtyły, pamiętajmy, poety, aktora, do tego, by... Odważyć się, przyjąć największe wyzwania, jakie stanąć mogą przed człowiekiem. To znaczy wziąć urząd, wziąć odpowiedzialność z tym urzędem się wiążącą za cały świat. Urząd strażnika, pasterza, pontifeksa, budowniczego mostów, który naprawi, scali na nowo cały świat. Ktoś wychowany w innej kulturze pozytywistycznej. Kompleksów Polski małej, Polski słabej, Polski gorszej niż Zachód. Pewnie by takiego zadania nie odważył się podjąć. Dla Karola Wojtyły, wychowanego przez II Rzeczpospolitą, to zadanie było zadaniem naturalnym, bo jestem dziedzicem ducha słowackiego, Mickiewicza, Norwida i Piłsudskiego. Kult także był dość ważny dla Jana Pawła II. Jan Paweł II także miał swój udział w polityce. To on powiedział, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ja wspomniałam o tym, że jego biografia to gotowy scenariusz do filmu o trudnej historii XX wieku. Jak papież godził duchowość z tym, co niesie życie codzienne, co niesie polityka. Ojciec wychował go przede wszystkim w duchu modlitwy pogłębionego katolicyzmu. To się oczywiście rozwija w czasie II wojny światowej. W spotkaniach z takim krakowskim mistykiem pogłębia swoją maryjną religijność Karol Wojtyła. Myślę, że człowiekowi, który nie jest tak głęboko związany z praktykowaną religią katolicką, nie jest łatwo zrozumieć, że to jest właśnie punkt, z którego Karol Wojtyła ocenia świat polityki Przekonanie, że Polska ma pewną bardzo istotną rolę do odegrania, że zniewolenie, które do niej przychodzi najpierw w formie okupacji niemieckiej. Wystarczy przypomnieć sobie losy uczniów z klasy maturalnej Karola Wojtyły. Bardzo wielu zginęło w czasie tej wojny, w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. To było doświadczenie inteligencji całej Polski wtedy. Dla Karola Wojtyły to doświadczenie wiąże się także z przynależnością do Unii Podziemnej Organizacji inspirowanej przez mesjanistyczną wizję katolicyzmu. Organizacja stworzona przez Jerzego Brauna szła właśnie w tym kierunku takiej pracy duchowej, którą Polska musi pod okupacją, przez cierpienia, przez zmaganie z totalitaryzmami, najpierw jednym, a potem drugim, nieuchronnie nadchodzącym od wschodu, Polska może i powinna zrealizować tą pracę duchową, ważną dla całego świata. Taki sens mają przecież także przedstawienia konspiracyjnego teatru rapsodycznego, w którym Karol Wojtyła uczestniczy jako aktor. Przedłużeniem tej wizji jest wstąpienie do seminarium, najpierw podziemnego, potem już po 45 roku legalnego, służba kapłańska, której musi się mierzyć Karol Wojtyła nieuchronnie z realiami PRL-u. I w tych realiach Karol Wojtyła broni krzyża całkiem bezpośrednio. W Nowej Hucie w 60. roku, w wielkiej dzielnicy robotniczej zbudowanej przez komunistów przeciwko staremu klerykalnemu Krakowowi, dzielnicy, w której nie było żadnego kościoła. Kiedy robotnicy upomnieli się o to prawo wyznania ich chrześcijańskiej tożsamości, biskup ich popiera i jednocześnie chroni przed represjami. Ta rola jest rozbudowywana wraz z dynamiką zmian politycznych w PRL-u w latach 60. i 70., kiedy stopniowo Karol Wojtyła wyrasta na doskonałego współpracownika prymasa Stefana Wyszyńskiego w tej walce o duszę narodu polskiego przeciwko komunistycznej władzy. I ona znajduje swoje dopełnienie w wyborze. Październikowym z 1978 roku, kiedy korzystając z tego miejsca, na które został wyniesiony owym wyborem miejsca uniwersalnego sternika Piotrowej łodzi na cały świat, papież Karol Wojtyła, teraz Jan Paweł II, stara się poruszyć przede wszystkim swój ojczysty kraj odnowić właśnie w nim ducha, ducha tej wielkiej tradycji, wielkiej kultury. I tu szczególnie trzy spotkania są ważne w czasie pierwszej, tak ważnej, pielgrzymki z 1979 roku. To właśnie na Placu Zwycięstwa w Warszawie, zakończone słowami Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Oczywiście wezwanie, no, można powiedzieć, do rewolucji, ale moralnej, a nie militarnej, nie przemocy. I następne spotkanie w Gnieźnie gdzie papież łączy te misję polskiej odnowy z misją szerszą dla całej Europy Wschodniej, dla całej Europy Słowiańskiej. I wreszcie trzecie spotkanie, najliczniejsze na krakowskich Błoniach, nazywane bierzmowaniem dziejów, bo tam jest spojrzenie na całe dzieje polskie rzucone właśnie jako na czas tysiącletnich zmagań o wolność człowieka, o wolność w systemie politycznym, o wolność, której fundamentem jest chrześcijaństwo. To jest doskonale w tych trzech przystankach pielgrzymki pierwszej z 79 roku opisany program papieża, program, który można by nazwać także politycznym programem. Obalenia komunizmu, ale nie przemocą, tylko rewolucją duchową, której fenomenalną manifestacją było te 9 czy 10 milionów ludzi wychodzących naprzeciw Janowi Pawłowi w 79 roku w Polsce. Czy to doświadczenia z PRL-u spowodowały, że na początku posługi papieskiej Jan Paweł II rozpoczął czy zainicjował ideę nowego adwentu trzeciego tysiąclecia? Myślę, że wpływ tradycji romantycznej pozostał ważny także w trakcie sprawowania przez Karola Wojtyły posługi papieskiej. To ustawienie perspektywy otwierającego się trzeciego tysiąclecia jako epoki, do której trzeba przygotować się duchowo i która powinna być epoką nowej wielkiej pracy duchowej jest jak najbardziej zakorzenione w mesjanistycznych pomysłach, traktatach, wizjach poetyckich, romantycznej literatury polskiej, ale oczywiście szerzej także, absolutnie nie można sprowadzać Karola Wojtyły tylko i wyłącznie do tej polskiej perspektywy. Jest to spojrzenie zakorzenione w tradycji kościoła katolickiego, w tradycji chrześcijańskiej wizji historii. Ta rola papieża znajduje odzwierciedlenie tylko nie w zmaganiach, można powiedzieć, z resztkami realnego komunizmu czy socjalizmu na terenie Europy Wschodniej, ale także w jego pielgrzymkach skierowanych na cały świat. Przypomnijmy jego pielgrzymkę na Filipiny, gdzie autorytarny reżim tamtejszego prezydenta zmagał się z kościołem katolickim jako obrońcą wolności milionów katolickich właśnie obywateli tej wyspiarskiej republiki czy wizytę na Kubie rozpoczynając od wyłomu, który pozwoli praktykować właśnie szerzej mieszkańcom tej wyspy. To jest także przecież szczególnie dramatyczne spotkanie papieża w Nikaragui gdzie tamtejszy komunistyczny reżim próbował po prostu zagłuszyć wystąpienie papieża skandowaną propagandą antypapieską, komunistyczną. To właśnie papież starał się jakby przełamać. Czy następna, niezwykle ważna dla papieża sprawa, próba organizowania paradoksalnej koalicji wielkich religii monoteistycznych, we wspólnej sprawie walki z polityką lansowaną przez ONZ, decydującą o polityce ONZ-u najpotężniejsze mocarstwa zachodniego świata, polityki radykalnej kontroli urodzin. Tutaj konferencja ludnościowa w Kairze była takim miejscem, w którym papież wystąpił jako lider tej koalicji skupiającej muzułmanów także do pewnego stopnia wspieranej przez teologów żydowskich, po to by powiedzieć nie polityce wspierającej aborcję, wspierającej kontrolę urodzin. To jest także część tej wizji papieża jako mocarza, który zmaga się o duchowy kształt świata. Bardzo pięknie powiedział o tym drugi bohater naszego dzisiejszego spotkania w swoim tomie zapisków Rok Myśliwego. Gdzie opisuje właśnie owe zmagania Jana Pawła II, na którego patrzy z podziwem i lekkim przerażeniem, że ten lechicki papież, do szpiku kości lechicki papież może istotnie zmienić oblicze świata, zmienić w kierunku, z którym nie całkiem miłość się zgadzał, ale przecież w kierunku i z siłą przede wszystkim duchową, którą nawet ten poeta nierzadko odmiennego zdania będący niż Karol Wojtyła, podziwiał. Podziwiał tę moc duchową, te zmagania wielkie, duchowe, które prowadzi papież na ziemi, żeby zmienić jej oblicze. Jan Paweł II to także reformator dialogu międzyreligijnego. Tak, niewątpliwie. Otwarcie dialogu chrześcijańsko- czy katolicko-żydowskiego wiązało się z osobistym rysem Karola Wojtyły, z jego klasą wadowicką, w której było przecież wielu Żydów, w tym nie jeden, może być nazwany po prostu przyjacielem papieża z Jerzym Klugerem. Ta przyjaźń przetrwa do końca. Te rzeczywiście epokowe kroki, takie jak wizyta w synagodze rzymskiej czy pielgrzymka do Ziemi Świętej, w tym także do państwa Izrael. Także bardzo ważny jest aspekt dialogu z światem muzułmańskim. W tym kierunku była jego wizyta w Maroku. Ale jeszcze o jednym aspekcie chcę powiedzieć, co jest oczywiście fascynacja papieża słowiańszczyzną i chęć dotarcia do Rosji. Tu jednakże spotkało papieża największe niepowodzenie. Konsekwentna postawa władz cerkwi prawosławnej w Rosji, władz, które niezmiennie pozostają po prostu narzędziem polityki tych, którzy zasiadają na Kremlu. Jan Paweł II zainicjował także Światowe Dni Młodzieży, jak piszą jego biografowie. Wiarę w ludzi młodych zaniósł do Rzymu, ale otworzył wiele frontów. Nie chcę powiedzieć walki, ale na pewno dialogu także z nauką. Słynna encyklika Fides et Ratio. Myślę, że można na wiele z tych zjawisk które wiążą się z działalnością papieża Jana Pawła II, patrzeć zarówno poprzez pryzmat metafory frontu, jak i płaszczyzny dialogu właśnie. Bo jednocześnie spotkanie ze światem nauki i kultury bardzo ważne dla papieża, nie tylko w pielgrzymkach w Polsce. Fundamentalnie ważna encyklika Fides et Ratio, a także niemniej mniej ważna encyklika Veritatis Splendor. To są niesłychanej głębi dokumenty filozoficzne. Papież był, przypomnijmy, z wykształcenia nie teologiem, tylko filozofem. To go różni od wielu innych papieży. Był niezwykle głębokim myślicielem, kontynuującym tradycję nie tylko chrześcijańskiej myśli, ale także personalizmu spod znaku Maxa Schellera innych inspirujących filozofów XX wieku. Pamiętajmy o zupełnie pionierskim doświadczeniu, nigdzie niepraktykowanym wcześniej na świecie, duszpasterstwie młodzieży, duszpasterstwie turystycznym, które zainicjował młody ksiądz Karol Wojtyła jeszcze, potem biskup je kontynuował na swoich kajakowych i rowerowych wycieczkach z grupami młodzieży. I oczywiście cały system duszpasterstwa akademickiego, w którym też najpierw jako ksiądz a później jako biskup patronował mu w swojej diecezji. To wszystko papież przenosi później na forum światowe, globalne. Przeciwnicy papieża zarzucali mu bardzo rygorystyczne trzymanie się doktryny kościelnej w kwestiach małżeństwa, rodziny, seksualności, ukrywanie licznych skandali i nadużyć w kościele. Program... Tak moralnie wymagający, jaki przedstawia papież, ale przedstawia go przecież w ślad za swoim nauczycielem, czyli za Chrystusem. Budzi opór, tak jak budził zawsze opór w każdym z wieków chrześcijaństwa. Opór ten silny, szczególnie w środowiskach najbardziej zlaicyzowanych. Mam na myśli Europę Zachodnią, środowiska akademickie w dużej części Europy Zachodniej. Ten protest przeciwko przypomnieniu o obowiązkach moralnych, o których mówi dekalog towarzyszącym także pontyfikatowi Jana Pawła II i nasilającym się wtedy właśnie, kiedy odgrywa on coraz większą, coraz bardziej oczywistą, coraz bardziej niepodważalną rolę w zmienianiu świata. Wtedy właśnie pojawiają się owe zarzuty o tuszowanie skandali seksualnych. Papież, przypomnijmy, te zarzuty pojawiają się w ostatnich latach jego pontyfikatu, papież wtedy był rzeczywiście stary, chory i na pewno niezdolny realizować wszystkie funkcje urzędnika kościelnego. Papież jednakże widział swoją rolę inaczej. Widział tę rolę właśnie jako wielkiego przykładu chrześcijańskiego męstwa zmagającego się ze starością, wobec której tyle jest pogardy dla starych, dla chorych, dla już niepotrzebnych. Sprawując do końca swój urząd, rzeczywiście można powiedzieć papież zaniedbał część swoich obowiązków urzędniczych, które wymagały zapewne szybszej reakcji. Nie ma żadnego dowodu, aby papież kiedykolwiek świadomie te skandale tuszował. Wybrał natomiast jeszcze raz, to powtórzę, inną rolę. Świadka Chrystusa, który w cierpieniu, własnym cierpieniu, myślę, że dał tyle dobra milionom ludzi na świecie, że żadne oskarżenia ze strony ludzi małych, zazdrosnych, zawistnych, zaniepokojonych triumfem ducha nad słabością ciała, nie zmienią tego bilansu. Historia żywa. Bohaterami kolejnej audycji będą Zbigniew Herbert i Andrzej Wajda. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak.